Znaczenie Deixaru, rozdział trzeci Krwawy płacz Ciężkie krople deszczu, niczym monety, dźwięcznie upadały na przemoczoną ziemię Ciemne chmury zasłaniały każdy nawet najmniejszy promień słońca Było zimno i ponuro Idealny dzień na przelew krwi Panie, już widać wioskę! Krzyknął ciężko uzbrojony rycerz do swojego przełożonego Trzy duże statki przemierzały z gracją morskie fale były to królewskie łodzie, stworzone do eksplorowania nowych miejsc, przechowywania racji żywnościowych lub jako pływające koszary dla żołnierzy. Jedno jest pewne, nie nadawały się do morskich walk. Trójka płynęła do kamiennego portu, niepodal którego był cel ich podróży. Pewna mało znana wioska owiana tajemnicą. Na środkowym statku pewien rycerz w ciężkiej czarnej zbroi stanął na wzniesieniu zrobionym z drewna. Wszyscy inni rzucili swoje zajęcia, Ostatnie przygotowania przed wyjściem na ląd i z wagą przyglądali się swojemu liderowi. Sam jego wygląd budził postrach i obawy. Masywna zbroja w kolorze czarnym zasłaniała każdy kawałek jego ciała. Hełm przywódcy był bardzo niezwykły. Oczy były jedyną nieodsłoniętą częścią twarzy, lecz pomimo to nie było ich widać. Od górnej części hełmu odchodziły dwa metalowe rogi. Najpierw w dół, a później skręcały w stronę przerażonych wrogów. Ramiona zbroi były ukończone ostrymi, leż pięknymi kolcami, kierującymi się w górę. Na łokci i kolana była zapewniona dodatkowa osłona. Czarny niczym noc kirys był ozdobiony różnymi liniami, tworzącymi piękne wzory. Ten pancerz był zarówno groźny, jak i piękny, a jego koronowanie stanowiła krwisto-czerwona peleryna, spięta pod szyją rycerza. Na tyle materiału, czarnymi niszmi był wyhaftowany symbol królestwa Diaspor. Uwaga, żołnierze! przerwał przywódca całej floty, po czym we wszystkich zapalił się ogień podniesienia gotowości. Słyszeli go nawet ci na dwóch pozostałych statkach. Jego głos był charyzmatyczny i poważny, ale spokojny. Niewiele zostało nam do naszego celu. Pamiętajcie więc, że jesteśmy tu z ramienia naszego wspaniałego króla. Nie możecie się zawahać. Doskonale wiecie, że wszystko co robimy Jest dla dobra każdego z was Dla dobra całego królestwa Robimy to dla całego świata Kto nie jest z nami, jest przeciwko nam Więc moi żołnierze, czy jesteście ze mną? Po tych słowach Czarny Miecz przeciął krople deszczu I uniósł się w górę Zabrzmiał również okrzyk całej królewskiej floty Dźwięk, który słyszano chyba we wszystkich zakątkach świata Ubrana w śnieżnowiałe szaty kapłanka Uklęknęła przed ołtarzem i z przerażeniem podbiega do mężczyzny odzianego w fiolet siecącego w drewnianej ławie. Wielebny, wielebny. Trzy statki płyną w naszą stronę. Są już niezwykle blisko wioski. Młoda kobieta z płaczem upadła na kolana i zasłoniła twarz dłońmi. Stary mężczyzna wstał i spojrzał na ołtarz. Dobrze o tym wiem, moje dziecko zamknął oczy i przyznał z bólem. Obawiam się niestety, że nie ma dla nas żadnego ratunku. Dziewczyna wstała i z powiedziała Ale przecież władamy magią, nie możemy ich pokonać Pan czuwa nad nami, stawimy im opór Nie pozwolimy im zabrać tego, co chroniliśmy od tylu stuleci To pewne, że będziemy robić wszystko, co w naszej mocy Ale niestety nie wygramy z tym, co zostało zapisane w przeznaczeniu Po tych słowach usłyszano wielki wybuch A do świątyni wbiegło kilku mężczyzn w fioletowych szatach z kapturami na głowach a więc zaczęło się... Weschnął najwyższy kapłan wiosce. Deszcz nie przestawał padać. Rycerze w srebrnych zbrojach wysadzili bramę miasta prochem strzelniczym i pospiesznie wtargnęli do środka. Z palących się domów wybiegali ludzie otuleni ogniem. Próbowali się ratować, lecz nawet jeśli ogień zgasł, to zapłonęła stal w ich ciałach. Niektórzy z mieszkańców wioski wodali magią. Przewoliwali wielkie ściany ognia na próżnio, Deszcz za każdym razem dusił płomienie. Żołnierze oddziani w srebrne zbroje zabijali każdego. Kobiety, dzieci, starców. Niebiańskie krople zaczęły mieszać się ze szkarłatną krwią i wynikać w ziemię. Jeden z tubylców wpadł na pomysł, aby używać lodu, co każało się najlepszą linią obrony. Grupka czardziej rzuciła gigantycznymi soplami we wroga. Kiedy myśleli, że zdołają obronić swoje niewielkie miasteczko, Usłyszeli przeraźliwe trzepotanie skrzydeł i ryk tak okropny, że cała walka na chwilę ustała. Majestatyczny srebrny smok okrążył wioski kilka razy. Miał delikatną skórę i ogromne srebrne skrzydła. Choć sam nie był wielki, mógł unieść jedynie jedną osobę i rzeczywiście z grzbietu gada zaskoczyła postać w mrocznej czarnej zbroi. Czarny rycerz druget. Przywódca całego ataku spokojnym krokiem zmierzał ku kamiennej świątyni. Jego miecz niwelował wszelkie próby ataku. Kawałki lodu rozpryskiwały się wszędzie, czasem nawet śmiertelnie raniąc tych, którzy je przywoływali. Żołnierze wykańczali tych, którzy stawiali opór, natomiast druga z dwoma innymi rycerzami wkroczyli do świątyni. Mężczyźni w filocie natychmiast ich zaatakowali, szepcząc najpotężniejsze znane im czary i rzucając je na trójkę intruzów. Czarny płomie magicznej energii już miał uderzyć w przeciwników, lecz czarnozbrojny uniósł swój niezwykły miecz, a ten wypił całą magię i zabłysł dumnie. Czarownicy cofnęli się z przerażenia. — Oddajcie nam sztylet, a unikniecie dalszego rozlewu krwi — rzekł spokojnie potężny mężczyzna. — Nie mogę się na to zgodzić — powiedział kapłan stojący przy ołtarzu, po czym rozłożył ręce w geście znaczącym brak zgody i gotować do walki. Czarny rycerz kiwnął głową, po czym jeden z jego poddanych szybciej niż wiatr wystrzelił cztery strzały. Cztery fioletowe postacie upadły martwe na ziemię. Wtedy z za jednej statuetki wybiegła jasnowłosa kobieta ze łzami w oczach. Podbiegła do martwych magów i zaczęła im przywracać życie. Jeden z rycerzy natychmiast dostrzegł jej zamiar i kopnął ją niczym psa. To odrzuciło dziewczynę na kilka metrów. Stanął przy niej z ostrzem wymierzonym ku jej smukłej szyi. Potężny drugi zmierzał ku ołtarzowi ze swoim mieczem w dłoni. Arcykapłan złożył dłonie i wypowiedział kilka magicznych zdań. Na kamiennej podłodze pojawiła się dwunastoramienna gwiazda w kole koloru zielonego. Nagle przed rycerzem wyrósł ogromny dwugłowy wąż. Głowy bestii syczały przeraźliwie, a u końcu zielonego ogona zwinięty był ogromny miecz. Lecz co bardziej niezwykłe stwór miały Ramiona. Jedno otrzymało kolejny miecz, a drugie lance. Rycerz uśmiechnął się przeraźliwie, lecz tego uśmiechu nie mógł zobaczyć nikt. Złapał swój oręż w obie dłoni i rozpoczęła się straszna walka. Sądzić można, że potwór mając trzy bronie, zyska przewagę nad swoim przeciwnikiem. Nic bardziej mylnego. Walka była jak najbardziej wyrównana. Rozlew krwi, dźwięk stali, uderzenia mieczy i syglu dwóch łbów gada. Wszystko to splamiło świątynię, w której wszyscy się znajdowali. Przez to wszystko bogowie pożycili to miejsce wężowi udało się uderzyć swojego przeciwnika może dwa razy, lecz ten nie odniósł żadnych obrażeń, gad natomiast posiadał już wiele krwawiących ran. Kiedy zielony potwór prawie umierał, czarna zbroja zrobiła kolisty znak w powietrzu mówiąc "Sante, płacz! Zastrze zaczęła skapać szkarłatna krew. Miecz Sante rozpoczął swój lament. Potwór chciał przebić swojego przeciwnika lancą, lecz ten nagle zniknął przed jego oczu. Przez sekundę powstał wielki, zimny podmuch. Jakby przeraźliwy sztorm zawitał do świątyni. Drugeth teraz stał na ołtarzu. Nie wiadomo jak i kiedy tam się znalazł. Arcykapłan spojrzał na swojego potwora i dostrzegł, że ten upada w dwóch kawałkach, po czym zaczął parować i zniknął. Tak wyglądała śmierć przywoływanych bestii. Kapłan zaczął szeptać kolejny czar, gdy znów zbił się wiatr a czarny rycerz i jego płaczący miecz stali już za nim, a właściwie jego dwiema krwawiącymi częściami. Rycerz podszedł do złotego ołtarza i powiedział – „Ujawni się! Po czym ołtarz otworzył się z wielką siłą, a krwista peleryna rycerza zatrzepotała. Ukazał piedestał, na którym leżał złoty sztylet ozdobiony grawerami srożytnych słów i symboli celi wyprawy. Druget – Złapał sztylet i skierował się ku wyjściu, a jeden z jego żołnierzy zapytał — Panie, co zrobić z dziewczyną? — skazał mieczem naukającą niewiastę w jasnych szatach. — Oszczędź ją. Zostawcie też przy życiu kilka innych osób. Niech wieść się rozniesie — odpowiedział najsilniejszy z królewskiej floty. — Rzeczywiście, ze stu mieszkańców wioski przeżyło zaledwie pięcioro. Byli to ludzie, którzy nie potrafili bądź nie chcieli stawić oporu przed najazdem królewskiej armii. Czardziejska wioska została pozostawiona w zgliszczach. Czerwony płyn schandził każdy metr tej świętej ziemi. Nadzieja umarła. Wiatr ustał. Wszystko działo się zaledwie kilka godzin, lecz dla tych, co uszli z życiem, te chwile zostaną zapamiętane do samego końca. Żołnierze już odpływali z portu, gdy ich przywódca przyleciał na swoim srebrnym smoku. Nikt z nich nie zginął, jedynie kilka osób odniosło ciężkie rany. W Kubryku było głośno, mężczyźni zrzucili swoje zbroje i świętowali krwawy sukces całej ekspedycji. Morze ustało, więc statki mogły żeglować znacznie szybciej. Deszcz przestał padać, chwilami nawet słońce uśmiechnęło się z chmur. Czarny rycerz odpoczywał w swej kajucie. Na stoliku leżał jego hełm i pewne zawiniątko. Złoty sztylec bezimiennej wioski czarodziejów. Ktoś zapukał. Drugie, podniósł głowę i wydał przyzwolenie na wejście do jego kajuty. Do drewnianego pomieszczenia wszedł jeden z dwóch rycerzy, którzy walczyli razem z liderem o sztylet. Panie mogę przeszkodzić? Zapytał wystraszonym głosem, patrząc się uważnie na swego przywódcę, a często nie widywało się jego twarzy. Miał on bardzo pociągłe i szlachetne rysy, niedługie brązowe włosy i lekki czarny zarost. Piwne oczy spogryżały na niego a z ust wypłynęło pytanie: W jakiej sprawie do mnie przybyłeś? Wygląd drugeta niemal zahipnotyzował żołnierza, lecz gdy usłyszał te słowa, natychmiast wrócił do siebie. Panie, cała załoga jest lekko poruszona tym wszystkim, co się stało. Młody mężczyzna spojrzał na zawinięty kawałek złota. Zastanawiałem się, czy naprawdę było warto poświęcić tyle istnienia, a w dodatku tak bardzo ty również masz wątpliwości? Przerwał w zdania lidery rycerskiej froty. Nie, nie, oczywiście, że nie. Jednak to, co zdobyliśmy z całym szacunkiem, wiem, iż to z rozkazu króla, lecz to, to jedynie mały sztylet. Czyż król nie posiada już dość skarbów? Czyż ci ludzie nie byli naszymi wrogami? Nie byli źle nastawieni do królestwa diasporu? Rycerz Druget wstał natychmiast, złapał swój miecz i wycelował go w twarz mężczyzny. Nigdy nie kwestionuj rozkazów króla! Widząc przerażenie rycerza, ostrze zostało opuszczone. Ten sztylet nie jest jedynie ozdobą. To broń przesiąknięta magią. Właśnie dzięki niej nasze królestwo staje się najpotężniejszym. Czarny rycerz odwrócił się do swojego gościa plecami. Nie zawsze coś musi mieć najpłytsze znaczenie ze wszystkich możliwych. Powiedziawszy to zdanie, zrobił kilka kroków w stronę stolika i na nim położył swoją santę. Wyjdź, jeśli nie masz już żadnych pytań. Mężczyzna kiwnął głową i wyszedł bez słowa, a w głowie cały czas miał obraz sztyletu, który okazał się tak bardzo potężny. Po kilku dniach podróży trzy statki zacumowały w Królewskim Porcie. Wielkie łodzie, niczym łabędzie, dumnie unosiły się na wodzie. Słońce je ozdabiało i czyniło te zabójcze bronie niemal piękne. Druget dosiadł swojego smoka i zostawił go na jednej z sześciu wieży królewskiego zamku. Odpowiednie osoby od razu się nim zajęły. Sam zaś udał się po wielkich schodach do królewskiej komnaty. Omijał zbrojownie czy jadalnie, zostawiając ze sobą herby i piękne obrazy namalowane przez najwybitniejszych malarzy króla diasporu. Czarny rycerz w jednej dłoni trzymał zawinięty w płótno sztylet, a w drugiej swój rogaty hełm. Królewski strażnik zasłutował mu i otworzył ogromne złote drzwi. Ten wszedł dostojnym krokiem i rozglądał się dyskretnie w poszukiwaniu króla. Głos rozniósł się po wielkiej komnacie ozdobionej złotem. — Generale Druges. cieszę się, że mogę się znów widzieć. Rycerz zauważył króla przy oknie i natychmiast klęknął. — Wasza wysokość! — począł głowę z pokorą. Król odwrócił się w jego stronę i podszedł na kilka kroków. — Odnieśliście sukces, rycerzu! — monarcha przyszedł od razu do sedna sprawy. Druget podniósł głowę i spojrzał na króla i stale klęcząc wręczył mu złoty sztylet. Na twarzy władcy wymalował się uśmiech. Natychmiast odwrócił się i pospieszył do wielkiego stołu. Rycerz dopiero teraz zauważył, że w komnacie ktoś siedzi. Tą osobą widział pierwszy raz. Miała długie jasne włosy sięgające do opatek i cała była ubrana w oślepiające jasne szaty. Był to mężczyzna, chociaż sądząc po wyglądzie, dosyć nietypowy. Król stanął przy nim i pokazał mu sztylet. Zaczęli coś do siebie mówić, ale komnata była niczym jaskinia. Czarny rycerz nic nie zrozumiał. Wasza wysokość, czy mogę? Król szybko się odwrócił, jakby zaskoczyła go obecność jego sługi. Ach, druget, wciąż ty jesteś. Wygląda na to, że w istocie jest to przedmiot, którego potrzebowaliśmy. A Teraz mam dla ciebie kolejne zadanie. Zabierz swojego smoka i wyrusz w poszukiwaniu dwojga. Król kaszlnął, jakby to co miał powiedzieć, nie mogło przejść mu przez gardło. Dwojga muzyków. Zapewne ich rozpoznasz. Są zawsze ubrani w czarne szaty i nigdy nie ukazują swych twarzy. Ostatnio widziano ich we wsi o nazwie Serdun. Tam zaczniesz poszukiwania. Niechaj ci się nie wydaje, mój sługo, że to łatwe zadanie. Potrzebuję tych dwoje żywych i całych. Są niezwykle cennym źródłem informacji Ach, co jest oczywiste, stanowią zagrożenie dla naszego królestwa Król mówił dosyć przekonywująco Lecz takie zadanie trochę umniejszyło pozycję czarnego rycerza A teraz idź, masz wyruszyć jutro z samego rana Władca lekko skinął głową I wrócił do swojej nowej zabawki oraz do tajemniczego mężczyzny Odziany w czarny metal mężczyzna uklęknął i odszedł ominął strażnika i wybrał się do jednej z sześciu wieży, gdzie nie swego smoka miał pokój. Po kąpieli udał się na spoczynek. Leżąc w łóżku zastanawiał się, co się stanie z jego niewielką flotą, kim był gość w komnacie królewskiej i właściwie dlaczego król tak bardzo chciał zdobyć ów sztylet. Te pytania nużyły go i w efekcie zabrały do krainy snów. Kiedy świetlista kula wychylała się z gór i drzew, Druget był już gotowy do wyprawy ze swoim krwawym mieczem u boku dosiadł srebrnego smoka i wyruszył w przestworza ominął już miasto sąsiadujące z zamkiem kilka pobliskich wsi jego smok trzepotał wielkimi skrzydłami nad szytami lasami a smocze odbicie było widać w jeziorach i rzekach tak więc leciał piękny srebrny smok a na nim czarny rycerz druga a gdy niebo ich widziało szybko skrywało się za kołębami chmur a gdy słońce na nich padało, zamieniało się w czerni. I gdy tak lecieli, nawet wiatr zapłakał, kiedy krwawy miecz Santa przecinał go bez wysiłku.